brak, bra, brak, bra, bra, bra. Uh -huh. linia alkoholizm blisko, najebany, hast jak świnia, krąży opinia HST kurwa, z przeklina przeklinał, cała rodzina w piątek wieczu grupą wódkę spija w topija to pija, dzisiaj śniła mi się znów Alija jak bije, jestem ajs jak wanila witają gwiazdy za w ogóle Venus Dias, za pięknych pań długie nogi, piękna szyja, ale ze mnie drań zerwałem z Cameron Diaz 40% alkoholic z ojcem, 40% jest Vita Berza Dostajesz zeza tyskie grony na imprezach. Smog, yes, widz, zdichasz, tu to nie w hipotezach. Bromile we mnie, w dodatku przyszła zołza Kowita groza, 666 na bluzie koza Witaj Ameryko, choć powpierdalamy frozak Pójdziemy na spacer, ja pokażę ci kacę Walniemy flaszkę, spalimy joint, a to dla mnie maszki Wiedzą co robią, ktoś patrzą na mnie frisztackie Wielki fuck, piję ja i osiedle Chodził strzelany cały miesiąc, okrągły jak tetle Gdzie jest Wuda? Ej ty brat, brat, gdzie jest Wuda? Gdzie jest Wuda? Ej ty brat, brat, gdzie jest Wuda? Piją na ławkach i piją na gruba, Boski płyn, działa ze mną cuda Ura! Silesian, brat, brak, czy i ten twój alkoholizm? Pij, aż ty drupą wyjdzie, jeśli brat ty doisz, Rany zagoi, zimne tyskie. Pierą z konkurwiza, pierą z jadą z piskiem z Gdzie jest wuda? Ej, ty brat, brat, gdzie jest wuda? Gdzie jest wuda? Ej, ty brat, brat, gdzie jest wuda? Piją na ławkach i piją na grubach. boski pojeżdżała ze mną cuda. Ura! Nie mogę nic na to, jadę ostro jak brzytwa Śląskie kachary będą piły wódkę z brytwan Mały brutal, sprawdź to jeśli wolisz Gdzie jest wóda, masz ją, to połóż ją na stolik Skład, będzie pił ze mną, brat zawsze, a jak Zero siedem masz, szybko kłać na blask Śląski styl, rapuje ci śląski szczyl Wóda, wóż na ruch, kilka skrętów grill Słuchaj, kolejny piwsko i szybki jego test Jest ludzkie, w kieszeni, brzęczy keś W moje ręce błysną glas, błysną flash Nie w czarnych kolorach, tak jak mąkę, weź, brat, czyli i ten twój alkoholizm Pij, aż się drupą wyjdzie Jeśli brat ty doisz, rany zagoi Zimne tyskie, biorą skokórnica Biorą skiegany zjadą z piskiem gdzie, gdzie jest Buda? Ej, ty brat, brat, gdzie, gdzie jest Buda? Gdzie jest Buda? Gdzie Buda? gdzie jest Buda? Ej, ty brat, brat, gdzie jest Buda? Piją na ławkach i piją na grubach Boski płyn z ciała, ze mną cuda Yo. Dziś stać i spić dalej Zaś kurwa mać, klać idzie oszaleć Chleją stale, moi ludzie eją, nalej, has, przejąć salę czas, jak simple bass gdzieś tu, tu gdzieś później, zalejesz Ale w zanim pójdziesz, rozwalę również Parę bani w barze, ale później ludzie tu się piję i uśnie Słusznie, Głównie interesny, załatwiasz Duszkiem taki kraj, dawaj mi beat Dwa majki i tajnik i technik Tajci, czyli jak my Śmied, no i na fajki zaśkaj speed w, w demie Mnie palić, ale palę zgaś, na sztele kraź, nie uwierzysz, źle miałem pod nosem przeżyć co krok, wzrok, błędnych rycerzy, bym nie mierzył, Czy smog, czy smok, do nikt nie należy obok zwok, coś leży, popatrz Stara, starała się podnieść swojego hopa, w mieście total, brutal, załog dla skuta lata Nie wiem czy ja to ja i nie wiem czy ja to chata Wyślij mi smsa, przeprowadzę rekonesans Impreza bans, jak jestem tu i to nie sam, to desant, to jest tak, z osiedla, selekta Jak kole się w dresie, dresie, nie szepta Brat, gdzie się uda, ziej ty brat, brat, gdzie jest buda. Gdzie jest woda? Ej, ty brat brat, gdzie, gdzie jest woda? Ej co? Alkoholizm jak tam? cienka linia mały te brutal Sprawdź to, focus tutaj Bądź ze mną brat, cały czas swój glas tupni w mój glas, nigdy pas Ej co? Alkoholizm jak tam? cienka linia mały brutal Sprawdź to, focus tutaj Bądź ze mną brat, cały czas swój glas tupni w mój glas, nigdy, nigdy pas Silesian brat, czy i ten twój alkoholizm Pij, aż ci grupą wyjdzie Jeśli brat wyroisz, rany zagoi Zimne tyskie, pierowską górnica Pierowskie karyce, jadą z piskiem Gdzie ty? jest wóda? Ej, ty brat, brat Gdzie jest wóda? Gdzie ty? jest wóda? Ej, ty brat, brat Gdzie jest wuda? Piją na łapkach I piją na grubach, boski płyn Z ciała ze mną cuda Chuj, czu. Chuj, tego będzie. Tak jest zawsze kurwa. No kurwa, toksy kurwa, jak ja w dole. Bo lubię kurwa. Bo lubię kurwa. Kiedy lubię Kiedy lubię. O kurwa. O ja. O, o jak jak Nie ma co ukrywać kurwa, no. nie? No ja. <laughs> Mi się nawet o tym gadać nie chce już. Ja tu ciuram. To jest to najgorsze, kurwa. To jest najgorszy, wiesz no, no, no. no. ty najgorszy, świniu. Jest, no, no, tak, jak tak, by to powiedzieć kurwa? Ogóle, no, nie to, okrywać, masz to widzę jakiegoś kwaś zapierdolonego kurwa No to już ja pierdolę te Ty się zastanówka kurwa ja pierdolę Kurwa mać Najgorszy, najgorszy, go, najgorszy. najgorszy. No, no, co, kurwa A ty Dobrze, nas, ja, dobrze ja że ktoś sześć z dwoma takimi co nie piją nie? No, no, ale, no. To, że, nawet pija, się nie piją No nie od dziś Za no, to, to, ja ja, to że pijł 23 kurwa ty w którym? W co To ci jeszcze nie przeszło. <grym> <grym> Dobra, porozmawiamy na inny temat.